I don't know. dzisiaj dla Państwa specjalną mieszankę świąteczną. Głównym tematem ubiegłego tygodnia, w każdym razie z perspektywy dzieci, były zabawki. A na preriach stanu Dakota w Stanach Zjednoczonych helikopterem spędza się stada bizonów, które właśnie na święta otrzymują odżywcze zastrzyki. U nas w lesie zupełnie inaczej. Na gwiazdkę nie zapominamy także o sarnach w lesie. Jest i popularna wszędzie wata ukręcona z cukru, zadatek gwiazdkowych wspaniałości, które dorośli o to nadzieja wszystkich dzieci położą pod starannie wybraną choinką. Wybór drzewka to nieraz problem, jak tu w Czeskiej Pradze. Na Węgrzech w tym roku choinki raczej stylizowane. Na ogół jednak paczki z darami w tym roku docierały via urzędy pocztowe. Zastanawialiście się kiedyś, przy jakiej temperaturze zamarza z 2 Bo ja właśnie to robię. Jest grudniowo-zimowo, mroźnie. Szczypie w policzki. To, co ciepłe, napływa do nosa. A ja właśnie zbliżam się do oświetlonego rzeszowskiego rynku. Takiego już świątecznego. Lampkami, jak się dało słuchać w tle, albo nie, z muzyczką jest kolorowo estetyka miasta panowie z estetyki miasta tak bardzo hałasują. Mamy duże żółte girlandy, niebieskie oświetlenie i czerwone bombki. Pod pomnikiem Tatka Kościuszki postawili koksownik, ale dopiero co rozpalony i strasznie kopci. Ludzie sobie robią zdjęcia pod oświetlonym studnią. Jest cicho i spokojnie, bardzo mało ludzi, zresztą nie dziwię się. Sobotni wieczór. Komu chciałoby się marznąć na takim mrozie? Mnie! Jeszcze się chce. Na ratuszu paskudne choinki. Aż podejdę bliżej, zobaczyć czy są chociaż żywe. No wygląda na to, że żywe, ale oświetlenie fatalne. Święta. Czuć powoli święta. Ja już od kilku dni nastroiłem się na takie świąteczne melodie. Jest taki fajny serwis. Moje polskie radio.pl i tam jest dużo dobrodziejstwa, które na co dzień cieszy nas w polskim radiu, skondensowane w takie pojedyncze kanały, w których to możemy słuchać utworów Stinga, LED Zeppelin, a teraz m.in. kolęd świątecznych, czy melodii takich związanych ze świętami. Rękam przymarzła mi do zoom. Zastanawiam się jakie jeszcze tam stacje są. Jest muzyka świata. sam rozmowy Mana i Marka Niedźwieckiego. Tylko kilka z tych, z którymi się zapoznałem, ale dla każdego coś dobrego się tam znajdzie. Ok, ja robię szybką teleportację do ciepłego domu. I to zaraz pojawi się w waszych słuchawkach, a ja spróbuję się odszronić i schowam przymrożoną do zuma rękę do kieszeni. Nazywam się Karp. W trzecim roku życia osiągam ciężar powyżej 1 kg i tradycyjnie już trafiam na wigilijny stół. kadabra i czary mary, witam was już przeteleportowany zarówno z punktu A do punktu B, czyli już witam was w ciepłym domu, ale także przeteleportowałem się w czasie, bo minął prawie, prawie ponad tydzień od kiedy um, zarejestrowałem tamto nagranie. Wtedy było mroźno, chłodno, mróz szczypał mnie w policzki, a teraz, a teraz mamy święta. I święta prawie w każdym miejscu w kraju. Te święta zaczęły się tak szaro-buro i deszczowo, temperatura dodatnia, wszystkie śniegi poznikały, czyli to co tworzy um, lwią część klimatu świątecznego poszło sobie, spłynęło gdzieś z wodą i z tymi dodatnimi temperaturami. No ale właśnie, ale święta trwają, a śnieg pojawia się za oknem, ale o tym posłuchacie pod koniec tego dzisiejszego krótkiego międzyświątecznego odcinka. Jak to jest z tymi moimi świętami, jak to jest z tym klimatem, który raz jest, raz go nie ma, raz pojawia się, raz znika. Ja już kiedyś o tym wspominałem na ramach tego podcastu. Jeżeli ktoś cofnie się do pierwszych moich podcastowych kroków, to może na temat świąt z moich ust wysłuchać kilka słów. No a w tym roku... Powiem Wam szczerze, że bardzo czekałem na święta i już czułem taki świąteczny klimat, zapach igliwia, przed dzień świąt piekłem, spóźnione pierniczki i to wszystko powodowało, że ten klimat gdzieś tam narastał we mnie. No Oczywiście wszystko zostało później upuszczone, jak powietrze z balonu rozprysło się, no ale święta właśnie mają to do siebie, że pojawiają się i znikają Pomimo tego, że trwają. Nawet nadal. A tamto nagranie, którego mogliście wysłuchać, to było nagranie z Rzeszowskiego Rynku. Oprócz tego, że marznąłem i czekałem na znajomą, to spotkałem się wcześniej z Pawłem z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Pozdrawiam bardzo Pawła. Było to bardzo miłe i owocne spotkanie. Czego możecie wysłuchać w 50. wydaniu podcastofonu, czyli stacji kontroli podcastów, podcastu, który mówi o innych podcastach. Tak? Jeżeli chcecie się cofnąć do tyłu, zapoznać się z głosem Pawła, zapoznać się z tym, co wydarzyło się wtedy w podcastingu, to znajdziecie to wszystko na stronie podcastofon.pl A jeżeli mówię o Rzeszowie, mówię o świętach, o tym, co przed świętami się działo, to... Posłuchajcie jeszcze jednego nagrania, w którym to yy, prezentuje takie moje małe, rzeszowskie odkrycie, czyli coś, co w Rzeszowie się pojawiło i niekoniecznie jest ze świątami związane. Zapraszam. Stoję właśnie przed bezobsługową stacją wypożyczalni rowerów w Rzeszowie. Jestem w szoku, że takie coś wystartowało, ale proszę. Mamy 15 stacji, w których możemy pobrać i zostawić rowery. Tu jest instrukcja obsługi, musimy się najpierw... Aha, trzeba się zarejestrować w internecie, żeby taki rowerek móc wypożyczać, ale super sprawa. Stoją tutaj cztery rowery, a stanowisk jest pięć, czyli ktoś jeden rowerek sobie pożyczył. Nie ma tutaj cen. Jak to wygląda? Obiekt monitorowany, czyli nikt rowerka sobie nie zarąbie. Bardzo fajna sprawa miasteczko rowerowe całkiem bardzo fajna trasa do pokonania jeżeli musimy się gdzieś nagle szybko przemieścić to wsiadamy na taki rower No jeżeli oczywiście mamy wcześniej kartę załadowaną impulsy zapłacone i możemy sobie takim rowerkiem pomykać z jednego miejsca miasta do drugiego swego czasu Przemion w podcaście Hochlander opowiadał o takich rowerach Yy, tam jeszcze był chyba zestaw naprawczy w takich punktach w których można było chyba dopompować koło bardzo fajna sprawa i cieszę się, że w Polsce pojawiają się też takie inicjatywy rowery przystępne dla każdego bez przerzutek, bez komplikacji także i młodzi i starzy bez problemu takim rowerkiem będą sobie mogli pomykać jest bagażnik jest koszyk, można sobie bagietkę zapakować, jak we Francji, i pocinać rzeszowskimi ulicami. O, tutaj, gdzie stoję niedaleko, kolejna ładnie przystrojona choinka. Przed chwilą wciągnąłem jednego z pierniczków, które dostałem od Pawła, z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Zaraz jak przyjadę do domu, będę musiał występić od niego przepis na tak smaczne pierniczki. I pewnie przed świętami jakąś masową produkcję odpalę. Taki mam zamiar. Tak to właśnie w mojej głowie przed chwilą wykwitło. A wy jak? Czujecie święta w tym roku? Bo ja tak sam siebie staram rozliczać z tych przeróżnych myśli, które kotują się gdzieś w mojej głowie. I pomimo tego, że mam świadomość, że to tylko dwa dni, bo w tym roku tak bardzo krótko. Piątek, sobota, niedziela i... Każdy już wraca do swoich obowiązków. Pomimo tego, że to dwa dni, to... to powiem Wam, że w tym roku czekam na święta. Na to, żeby sobie troszeczkę odsapnąć, odpocząć. Czego i Wam życzę. Dobry wieczór Państwu. Mówię z Hotelu Europejskiego w Warszawie. Chciałbym Państwu zaprezentować Karpia roladę, Ala Europejski. Bułeczki idzie na kilogram 15 do 20 deko. Tresujemy bułeczkę. Jak się robi karpia po sądecku? A mianowicie bierzemy dwie ryby. Jedną rybę pozostawiamy do pokrojenia na dzwonka. Z drugiej ryby natomiast sporządzamy farsz. Podajemy na stół, życząc wszystkim Państwu smacznego. Oprócz tego, że w Rzeszowie znalazłem miejsce, gratkę dla wszystkich... Yy, Chciałem powiedzieć zmotoryzowanych Właśnie nie, dla wszystkich rowerzystów Dla wszystkich tych, którzy lubią aktywną formę Spędzania wolnego czasu A niekoniecznie zawsze mają swój własny rower przy sobie to, to to właśnie takie bardzo miłe zjawisko Czyli to, że każda jedna osoba Która wcześniej zorganizuje sobie kartę Może przemieszczać się z jednego miejsca miasta Do drugiego miejsca miasta Właśnie korzystając z takiego Roweru, którym można wypożyczyć, i, no i nie musimy mieć kontaktu z żadnym yy, miłym bądź niemiłym panem z wypożyczalni rowerów. A posłuchajcie jeszcze, yy, jak ten klimat świąteczny narastał na Rzeszowskim Rynku. To, co słyszycie w tle, to właśnie melodyjka ze studni, która znajduje się na Rzeszowskim Rynku. To, o czym wspominałem wcześniej. Myślałem, że nie zdążę się załapać na, na to granie, ale... No bardzo fajny, miły dla oka obrazek. Te wszystkie światełka, tam muzyczka, która gra... I... Jak już wcześniej wspominałem, okopcony Tadeusz Kościuszko, przy którym pojawiają się pierwsze osoby. Studnia na rynku to jest takie miejsce, przy którym umawiają się ludzie, bo jest to właśnie charakterystyczne miejsce. Chociaż na rynku w Rzeszowie nie da się zgubić. Łatwo się znaleźć. Można z każdego jednego punktu obserwować pozostałą część rynku. Teraz przerwa dla wszystkich grzecznych chłopców na święta. Wasze zdrowie. Wspomniałem, że klimat świąteczny dopadł mnie na kilka dni przed świętami, ale mimo tego nie było ani życzeń, ani wielu bardziej wylewnych oznak z mojej strony, że cieszę się na te nadchodzące święta, ani tego, że wszystkim życzę wszystkiego, co dobre. Z jednej strony to powinno być oczywiste, bo wszyscy, którzy dla mnie w moim życiu w jakiś sposób są ważni, to gdzieś w tych myślach przewijają się. Szczególnie w takie dni jak ten dzisiejszy czy ten dzień wczorajszy. I zapewne będą również w moich myślach także jutro. Mam nadzieję, że myśl o mnie pojawi się również gdzieś u Was przy Waszych świątecznych stołach. Że taka myśl się pojawiła, pomimo tego, że będziecie tego słuchać, gdy już będzie po świętach. Lub gdy święta będą powoli dogasać swoim promiennym blaskiem. z Wami już się żegnam. A patrząc za okno na te drobne płatki spadającego śniegu nie przychodzi mi do głowy nic innego jak pewna piosenka. Pewnej nieformalnej grupy stworzonej w ramach pewnego programu telewizyjnego z lat 90. Właśnie o tym, co za oknem się dzieje, czyli kiedy pada śnieg, ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych podcastach, które zapewne pojawią się dopiero w kolejnym roku. I jeszcze chciałem rozwiać pewną wątpliwość, pomimo tego, że strona Papa Cafe przez jakiś czas nie meldowała się na serwerze i nie było do niej dostępu, to dementuję plotki, nie znikam z sieci, podcast będzie trwał nadal, no niestety w takiej nieregularnej formie, ale nagrywać zamierzam, a te Małe problemy techniczne były wywołane z naszej strony. Przemek z Maciejem szperali, żeby podcast przenieść z jednego miejsca do drugiego. Od nowego roku, a w zasadzie od ostatnich dni grudnia, Papa Cafe hostuje się u Maćka z podcastu bez nazwy, za co bardzo serdecznie Maćkowi dziękuję. Do usłyszenia i kiedy pada śnieg?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 Śnieg, kiedy, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, to no nawet sluż Tę radosną pieśń powtarza już, tę radosną pieśń na ustach nieś Kiedy pada śnieg śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek ruszy. Lecz nie bądź smutny, stróżu, gdyż, gdyż, gdyż Choć pensja jest nieduża, do góry uszy poniżu zawsze idzie wyższy. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mu skrzyki ciepło w nogi jest, bo ta. wszystkich rozgrzewa śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg ciepło w nogi jest, bo ta. wszystkich rozgrzewa węgiel w koksowniku śliśnie strzela tłuje się życie w tamtym miejscu. A gęsty dym czuli się do mrozu. Pod butem skrzypią resztki nieodmiecianego śniegu. A mróz szczypie w policzki.